Serdecznie witamy w dzisiejszym, jakby to tak powiedzieć, Adventure Podcast, czyli po polsku w podcaście zdobywców. Idziemy dzisiaj zdobywać dzikie rzeki. Ja wciąż nie słyszę na lewe ucho, a to chyba z spowoduje dzisiaj, ale chyba mnie coś ugryzło. Właśnie taki jestem trochę pogryziony, jakieś małe muszki, meszki, pajączki, pierdołki. I mam jakąś taką mini wysypkę albo coś, ale nie boli, troszkę spędzi, ale cóż, przeżyję. Nie, nie ma problemu, zjem co trochę wapna czy czegoś, mam trzy tony tabletek, więc dam radę. Zatem witamy dzisiaj w podcaście, jak już powiedziałem, zdobywców. Nie dla sokołów, nie dla myw, nie dla wróbli. Nie dla, wron. Nie dla wron Dawid Filipczyński Podcast tylko dla orłów Muszę sobie te uszy Naprawdę e, Sprawdzić, może coś tam wlazło? Cholera, naglądałem się Na Discovery Channel, kiedyś Monsters Inside Me No to cholera, wie co we mnie może być Zatem witamy ponownie Po małych reklamach, po małych e, Takich zdobywczych dźwiękach No i dzisiaj zapraszam was Na akweny wodne Kostaryki, czyli będziemy pływać spływ kajakowy. E, to już kolejny w moim życiu, ale czegoś takiego nie było. Stopień czwarty, więc powinno być dość ostro. E, kajakowy, co ja chciałem powiedzieć? Będzie taki ponton do sześciosobowy, albo ośmiu. I będziemy płynąć, płynąć, płynąć w dół rzeki. To ma trwać jakieś 3,5 godziny. Ale wczoraj nasz przewodnik, bo wczoraj też chciałem na to iść, ale wczoraj padało i powiedział, że jest za ciężko. Próbował, e, próbował tutaj e, też płynąć i to, co zajęło mu z, z, teoretycznie powinno zająć się 3,5 godziny. Wczoraj zajęło mu lekko ponad 2 godziny, więc widzicie, jaki e, e, prąd wody i szybkość wody była szybka, więc e, wczoraj był poziom 1 e, to jest dla beginnerów, 2 jest dla takich, co już mieli wiosło w ręce. E, trójka to jest dla takich e, co ja, co kiedyś trochę pływali, ale czwórka dzisiaj to cholera może być za dużo i umiem pływać, nie mam problemu, mam, mam problem z głębokością, znaczy jak nie widzę dna to jest źle, ale no cóż dzisiaj mam nadzieję, że dno będę widział kamieniste zobaczymy jak to będzie, zatem cóż jesteśmy w biurze e, tutaj e, znajomego, który organizuje to wszystko no i powiedział, że powinno dzisiaj być okej. Okay. Wczoraj, mówię, padało cały dzień. Eee, no i cóż, dzisiaj mniej padało, więc powinno być, powinno być okej. Okay. Zatem cóż, lecę się przebrać w ciuszki. Lecę założyć kask, kamizelkę, specjalne buty. Mam wszystko, wszystko. Wiedziałem, że jadę tutaj popływać na kajakach, więc mam cały mój zestaw pływająco kajakowy, więc nie wiem, czy wiecie, bo jestem zapalonym spływaczem kajakowskim, więc mam wszystko ze sobą. Oczywiście oprócz dmuchanego pontona i składanych wiosełek. Ale resztę, resztę mam. Mówię o kamerkach, o mikrofonach, o ubraniach, przeciwpodwodnych, butach specjalnych i wszystko, więc z tej strony mnie jeszcze nie znaliście. Zatem do wioseł. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Oj oj oj oj oj oj oj oj przemoczony, ale już lekko wyschnięty. No i cóż, kajakarstwo górskie dzisiaj uprawiałem i muszę Wam powiedzieć, że całkiem sympatycznie to wyszło. Rzeka nazywała się Bambu, poziom trzeci, czwarty. Może brzmi rzeka nie za bardzo poważnie, ale były momenty, takie, były momenty takie, że straciliśmy jedną członkinię, wypadła nam za burtę i trzeba było ją łapać. Ja złapałem wiosło jej, więc jestem bohaterem. Mówiąc szczerze, nagrywam to wieczorem, a na tych kajakach byłem rano i nie pamiętam, co do was mówiłem przed tymi kajakami, ale wiem, wiem że coś się działo, coś się działo. W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że kajakarstwo górskie um, moją sympatyczną dziedziną sportu drzewiej było, bo jak się jeździło do Jugosławii, no to na rzece kryk i różnych innych takich podobnych troszeczkę za młodo się używało. Nawet jak już wspomniałem, um, miałem swoje wiosło, bo gdzieś tam po Polsce brda i różne inne takie rzeczy spływy, spływy sp spływałem, ale to nie było jakieś górskie, tylko raczej takie z punktu A do B, no ale sympatycznie było i, i tutaj mówię, a spróbujemy. Dlaczego nie? No i kajkarstwo, to to może za duże słowa, ale pontoniarstwo, bo było nas w pontonie cztery osoby plus nasz z tyłu sternik, czyli nasz szef. I on wydawał nam rozkazy. Lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do tyłu, prawa do tyłu, albo stop, albo chować się. Bo były takie momenty, że kurde flag miałem małego Pietra. Aczkolwiek teoretycznie było to wszystko bezpieczne, ale jak już powiedziałem wyrzuciło nam za burtę jedną taką dziewczynę. W sumie były pontonów cztery. Płynęliśmy tak mniej więcej co trzy minuty, żeby na siebie nie wpadać. No i były jedne takie schody, takie, taka eska można by powiedzieć, gdzie się zrobił kołowrót Mega taki mentlik, bo mieliśmy z tyłu jednego takiego prawdziwego kajakarza solo i jednego z przodu, który jej płynął i, i, i mówił, mówił, no, pokazywał, czy jest ok, bo był dzień po dość dużych deszczach, takich mocnych, mocnych, mocnych, i nawet y, przychodząc rano do biura do nich spytałem się, czy wszystko ok, bo padało, padało. On mówili, że mm, będzie ok, rzeka będzie strasznie mętna, ale. Ale damy radę, damy radę i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. O, słyszycie tutaj oszczura? Takie coś. K, k, k, k, k, k. W każdym razie e, miałem troszeczkę Pietra, bo dawno tego nie robiłem. A tutaj e, wtedy ten ponton w Chorwacji tam chyba miałem. E, mówiłem Wam już. E, f, chyba dwa razy e, dwójka i raz trójka. A tutaj jednak trójka, czwórka taka rzeka I jeszcze była dość. E, narowista. Dziew dziewczyny czasem takie są, ale coraz mniej. E no i była bardzo mętna, nie było nic widać. W Chorwacji to jednak te rzeki były takie, że kurde, wszystko było widać, każdy kamień, wszystko, co się płynęło i można było gdzieś tam przewidzieć. Te stromiki zazwyczaj nie są głębokie, ale mimo wszystko e lepiej widzieć niż nie widzieć. E no. Ale dojechaliśmy do naszego punktu, siedliśmy na nasze pontoniki. E nie pamiętam imienia e Diego chyba był nasz przewodnik. Dios albo Diego, już nie pamiętam. No, dostaliśmy kaski. Ja miałem ładny kask i gołproska na głowie, więc było całkiem fajnie sympatycznie. Gołprosek mi z czasem zaczął się obsuwać, bo jak dostaliśmy cztery mocne fale, to on mi się po prostu obsunął, bo miałem go zamontowanego pod kaskiem. Nie zrobiłem tego błędu później, o czym wam wam powiem. W każdym razie było całkiem sympatycznie. To było między jakieś dwie, chyba 2 godziny 20 spływu i potem było fajna rzecz, bo tutaj te wycieczki są jakby organizowane tak od, końca, od początku do końca, czyli potem mieliśmy lunchik bardzo miły, fajny, sympatyczny w knajpie, lunchik herbatka, kawka, prezentacja, jak tutaj się kawkę robi, oczywiście wszystko wiadomo, żeby turyści coś kupili, no ale potem była też prezentacja jak się robi tutaj cukier z trzciny cukrowej, jak się wyciska tą trzcinę cukrową, e, co się robi. Potem mieliśmy troszeczkę e, moonshine, czyli takiego alkoholu z trzciny cukrowej. Można było kupić troszeczkę, więc e, to wszystko takie transakcje troszeczkę wiązane, ale z, z cały dzień minął, bo byliśmy na dziesiątą umówieni na spotkanie. O 11 z minutami byliśmy, o, coś mi tu przeleciało, jakiś nietoperz czy coś? W każdym razie o 11 byliśmy nad rzeką, zanim się przygotowaliśmy, zanim porobiliśmy. Wszystko było 11:30, a tak koło drugiej właśnie przepłynęliśmy już na, na, na, na koniec brzegu. Wyłowili nas wszystkich, osuszyliśmy się, pojechaliśmy coś zjeść. I chyba czwarta, może piąta, byłem z powrotem u mnie na ośrodku La Pradera. W każdym razie całkiem, całkiem sympatycznie, ale jak wspomniałem Wam, tych pontonów było kilka i w naszym jedna osoba wypadła, ale były bo pierwszy odcinek rzeki był dość mocny i widziałem pontony, gdzie pogubili dwóch trzech ludzi I ci ludzie potem tacy w strachu ja też miałem dwa momenty strachu, gdzie po prostu poszliśmy bokiem zamiast iść przodem i po prostu o mało co nas nie wywinęło więc, więc no bo lepiej przodem i wtedy nas jakby siła dotrzyma do środka, a jak poszliśmy bokiem, to nas jakby, no wiecie, bokiem walnęło i straciliśmy jedną dziewczynę, ale jak powiedzieliśmy, są takie sznurki, ona się chwyciła, wyłowiliśmy ją dość szybko i, i, i ja złapałem wiosło, złapałem też jakieś inne wiosło, które płynęło już sobie wcześniej, więc no... Nasza Łódź była jakby najbardziej szczęśliwa. Straciliśmy jedną osobę, ale w innych widziałem, było wiele, wiele gorzej. Widziałem to też po tym, że ludzie mieli trochę strach w oczach, więc nie do końca widzieli co ich czeka. A ci przewodnicy może troszeczkę przecenili zdolności, bo niektórzy już wpływali, niektórzy nie, więc różnie, różnie to było. W każdym razie bardzo polecam spływ taki kajakowy, fantastycznie zobaczymy co będzie dalej ale taki może spływ czwóreczką by się przydał ale to już trzeba się przygotować konkretnie, bo czwóreczka to już nie, nie ma nie ma, ma przelewek a piąteczka to już w ogóle jest strach w wielkich, w wielkich oczach i w ogóle nie wiem czy kiedyś będę w stanie ale zobaczymy jak zobaczymy. to się mówi trening cinemistrza Zatem to tyle w dzisiejszym podcaście. Pewnie troszkę się przedłuży. Nie będzie jak zwykle 20 minut, ale czekam was i mnie jeszcze jedna opowieść. Króciutka. Zaraz po króciutkiej przerwie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster. Szalone pomysły. Szalone tempo. Szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Następnego dnia muszę wam powiedzieć, że zapisałem się do tej samej firmy, która to organizuje. Zapisałem się na to się nazywa rappelling po angielsku i po polsku bym powiedział, że to jest skałkowanie yy, i takie różne inne rzeczy, czyli zjeżdżanie na linach, wspinanie się i te Szwedki, z którymi byłem, to to szwedzkie szwedz szwedzka rodzina, oni mieli coś takiego, to się nazywa ziplining, czyli przypinają cię i jedziesz na linię na dół i okej, okay, w sumie nie masz nic do roboty. A tutaj, tutaj było dużo do roboty i tym bardziej, że ja mam troszeczkę, jak już wam mówiłem wcześniej, troszeczkę strach. O kurde, coś mi tu lata. To chyba są nietoperze, ale naprawdę tak tutaj blisko lata, bo mam światełko włączone, bo mało co by wpadł na mnie. Ja mam troszeczkę strach przed wysokością, nie boję się latać, nie boję się gdzieś tam być wysoko w budynku, ale boję się, że na przykład jak stanę nad, nad krawędzią i spojrzę w dół, to mi się zakręci w głowie i umrę. I tu było tak samo. Mieliśmy dwa takie zjazdy na linach, znaczy to były takie pół zjazdy. Jeden 125 metrów, drugi 157. Eee... Ale powiem wam od początku, po prostu mieliśmy uprząż, normalną taką e, alpinistyczną, e, mieliśmy e, mieliśmy e, kaski, ja miałem mojego GoProska, tym razem już zamontowanego na kasku, a nie na głowie jak wcześniej, na pewno bym nie spadł. No i cóż, najpierw musieliśmy się trochę powspinać na górę. To są nietoperze jednak. Tak, właśnie tu przyleciał koło mnie. E, mały nietoperz. E, Najpierw musimy się troszkę powspinać po takim dość łagodnym zboczu, ale fajnie było, bo to było taki wodospadowy, więc cały czas byłeś w wodzie utąkany od początku do końca, były takie małe stopnie, te skałki były dość takie obżarte można by powiedzieć, postrzępione, więc łatwo było wejść. Ja już troszeczkę kiedyś się wspinałem, ale to było ojcia, ojcia, za dawno, dawno temu, tak samo dawno temu, jak ostatnio pływałem na kajakach, czyli jakieś 15 lat temu w Poznaniu, na zs mieliśmy ścianę taką 9-metrową i tam troszeczkę się bawiłem, no ale ściana 9-metrowa, a 125-metrowa ściana, ta akurat miała może około 30 metrów i, i no to jest duża różnica w każdym razie. No i cóż, najpierw trzeba było wejść i potem troszeczkę się szło jakieś dziesięć minut przez dżunglę, no i potem się schodziło. Schodziło, schodziło się cały czas, cały czas siedzmy rzeką, yy, która wpadała na ciebie, yy, oblewała cię wodą, która nawet nie była zimna, muszę wam powiedzieć, tak jak mówiłem wam wcześniej o tym deszczu. O kurde, ten nietoperz tutaj jest strasznie blisko lata, on zaraz mnie dziabnie. Wcześniej mnie atakował jakiś książ, a teraz mnie atakuje nie nietoperz yy, nie, No i szliśmy tym korytem rzeki, bardzo fajnie, naprawdę taka mocna, dżunglowa wycieczka, mocny, mocny, dżunglowy park, taki, nie park, ścieżka, co ja mówię, i potem trzeba było zejść parę razy, tak około 10, może 15 metrów, mieliśmy dwa, trzy takie zejścia, takie, wiecie, jak to się schodzi, nie tak jak po schodach, tylko się tak odbijasz trochę, tak... Pom, pom, to jak na balonie byś skakał. To tak się schodzi na tych skałkach. No i to nie było złe. To nie było złe, to było fajne, sympatyczne, bo to było mniej więcej około 60-70 stopni. Um, I można było sobie tak w miarę spokojnie zejść. No ale potem mieliśmy takie coś, właśnie wchodziło się, rzeka się kończyła, i taki był wodospad, właśnie ten pierwszy 125-metrowy, gdzie jakieś tam 30 metrów trzeba było się e, zejść normalnie, a potem już e, jakby już zjeżdżałeś normalnie siłą grawitacji. Ops, Chyba dwa tu latają, te niedoperze. Chyba mnie lubią. Za blisko latają. Chyba się schowam do chaty, ale zaraz kończę. No i te 30 metrów się mniej więcej schodziło, a potem już siłą grawitacji na dół, tak na jak to się tutaj mówi, ziplining I wszystko by było ok, Wszystko było ok, gdyby ta rampa nie kończyła się właśnie nad tą przepaścią. Miałem posrany gacie, bo ja mówię, że nie boję się takich wysokości typu 20 metrów, może 15. O kurde, ale tu blisko lata ten nie nietoperz. Ehm, w każdym razie ehm, trener mnie tutaj przypiął. Ehm, no jak patrzę w dół, to, to lepiej, żebym nie patrzył. Tak to ogólnie wygląda. No i na szczęście kazał, no, bo chwytasz lewą ręką koło pasa linę, drugą ręką chwytasz prawą e, wyżej i tą lewą sobie obludzowujesz, drugą sobie napinasz i, i, i też obludzowujesz jak potrzebujesz w każdym razie, w każdym razie. E, Walczę z moimi lękami, że tak Wam krótko powiem, bo i te kajaki, nigdy nie byłem do nich przekonany, ale fajne to jest, bo naprawdę jest praca grupowa. Ja zostałem, wracając do kajaków, zostałem liderem, czyli byłem z przodu, z lewej i mocno, mocno, mocno wiosłowałem, dlatego mi dzisiaj ręce bolą, jakbym, jak graf autoborek, jakbym w kopalni trzy szychty zrobił w każdym razie mm, on też pracuje w kopalni. Ostatnio do tą pracę jakiś czas temu i, i pracuje w kopalni ty, nie Toborek, tylko jak się nazywa ta kopalnia? Halemba. O właśnie. Więc on tam pracuje po nocach. O kurde, te nietoperze to naprawdę są niebezpieczne. No. Wracam do tych skałek. No i, i mówię, stanąłem nad tą przepaścią i naprawdę mi się zakręciło w głowie i, i ktoś tam robił zdjęcia Uf chyba widać na tych zdjęciach, jeszcze ich nie widziałem, że jestem posrany. Jestem posrany, bo to było tylko 125 metrów. O, zapalili światełka. Już od późno. To się od, w szóstej robi ciemno. W każdym, w każdym, w każdym razie yy, nie mam problemu, jak się schodzi po skałkach. Bo mam jakąś taką... Yy, coś takiego w głowie, że jednak jestem przypięty. Jestem przypięty i nic mi się nie stanie. I yy, jest OK, Więc... To jest jakby bardziej bezpieczne dla mnie niż to karakarstwo górskie. Ale mimo wszystko byłem postrany, bo 125 metrów. I potem przeszliśmy znowu trochę dżunglą. Trzeba przejść tak jakieś 15-20 minut, żeby znowu zejść do następnych skałek. Znowu było małe zejście, też jakieś 10-15 metrów. Potem musieliśmy wskoczyć do wody. To też wam powiem, nigdy tego nie lubiłem. Pamiętam, mam przed oczyma taki moment, kiedy byłem w Chorwacji siedzi i tam nie ma plaż piaskowych zazwyczaj, tylko są kamieniste, jakieś wypetonowane i właśnie wszyscy tam moi znajomi skakali, a ja się bałem skoczyć, pomimo tego, że było głęboko, ładnie, przejrzyście, było widać jedno, elegancja, ale miałem taki moment właśnie, że nie dam rady skoczyć w tą nicość. I tutaj niestety, na szczęście, jakkolwiek to nazwiecie, musiałem to zrobić, było takie jeziorko, więc więcej skakało się z 6-8 metrów. Dość trzeba było skoczyć tak troszeczkę na, na śrubę na ostro, bo tam było dość wąsko. Było głęboko, ale wąsko. No i skoczyłem, no i właśnie o to chodzi, żeby czasami swoje lęki kasować. Znaczy dalej mam lęki, ale cóż. To tak samo było pamiętacie, jak po tych mostach chodziłem parę podcastów temu. To już potem mi się spodobało, żebym nawet przeszedł następny most i następny. I tutaj też tutaj przy wulkanie gdzieś też są takie mosty, jeden ma też jakieś 500 metrów, ale nie, może chwilowo, co za dużo to niezdrowo, nie będziemy tutaj przesadać. W każdym razie najgorsze właśnie było ostatnie zejście, to 157 metrów, gdzie na początku był zjazd na linię, bo było dość ostro i dopiero potem trzeba było znaleźć taki punkt i potem sobie zeskałkować z powrotem na dół, więc było całkiem, całkiem sympatycznie i na końcu już poczułem, że, że mam luz, że te gacie już są ok, że już nie mam spinaka, ale mówię, że to trzeba zrobić raz, drugi, trzeci. I mówię, te najgorsze były te momenty, kiedy stanąłem na tej platformie i spojrzałem na dół, że tam jest kurde 150 ileś metrów i trzeba, trzeba na początku zejść, a potem po prostu zjechać na tej linii na dół i, i, no i tyle, no i kurde jestem z siebie zadowolony, jestem bardzo dzielny, jestem bardzo fantastyczny, jestem miły, kochany i bardzo taki y, adventurous, czyli jak to się o kurde, ten nie nietoperz po prostu teraz mi to wpadnie w mikrofon, już przelatuje mi coraz bliżej, chyba mi nie zauważył albo za, za cicho gadam a on tymi ultradzienkami tutaj jak kasuje te jego... o właśnie, że na uprzecił te ultradźwięki. E, w każdym razie, e, no, odkrywczy nie, to jak Adventure jest, to, to jak to się po, po polsku mówi. E, no jakoś wiecie, wszyscy co słuchają podcastów na pewno znają angielski, bo to są bardzo mądrzy ludzie i, i, i, i tyle. I cóż, i dzisiaj trochę dłuższy podcast znowu, e, ale dużo się działo, dużo się działo jestem mega zadowolony, że mi się to udało zrobić. Gadałem się z Agatą. Agata powiedziała, że. Agata jest też taka, ona mi tutaj poleciła połowę tych miejsc, gdzie, gdzie, gdzie jestem. Ona mówiła, że nie robiła tego, nie robiła tego yy, i też by się postrała, ale no cóż yy, fajnie srać w gadki razem, jak coś takiego się robi no i cóż, yy, filmik jest, yy, wrzucam, bo miałem go u prasa, zobaczymy jak to będzie yy, no i tyle i fajosko, i też na końcu był lanczyk i było sympatycznie herbatka, jedzonko, i tak jak powiedziałem, te, te, te tury tutaj piszą, że tylko jest spinaczka, i takie różne rzeczy, ale zawsze w tym jest, to jest w sumie takie prawie całodniowa zabawa od 10 do 16, 17. Bo potem się robi ciemno i już nie jest niefajnie, ale w każdym razie chodzenie po dżungli było bardzo, bardzo sympatyczne, zjeżdżanie na tych linach te wszystkie sprawy i gdybym pewnie był młodszy, to pewnie bym się na takie skałki zapisał, ale chyba tylko na zjeżdżanie, bo na wchodzenie to już pewnie nie miałem siły no i tyle dzisiaj fantastycznie, miło jutro ostatni dzień mój tutaj, czyli ostatni podcast z Arenal Volcano którego wciąż nie widzę bo jest w chmurach no ale cóż, mam inne przyjemności. Jutro planowałbym sobie jakieś ciepłe jeziorko znaleźć. Tutaj jest coś takiego. Zobaczymy, czy się uda. Mówili, że fajne, bo ten wulkan tutaj, on w środku jest cieplutki, on tam ta wara, wa, ta, ta lawa mu tam w środku uparuje i tutaj podgrzewa wodę i ta woda, która tutaj właśnie gdzieś jest łapana, ona ma około 35-40 stopni i tutaj dużo jest takich właśnie hot springs, czyli gorących źródeł. To może nie ciechocinek, ale, ale jest to jakoś tam lekko zdrowotne, jest to miłe, sympatyczne i, i można... Można odpocząć w ciepłej wodzie. Tak to wygląda. Dziękuję wam za ten czas. Dziękuję wam za słuchanie. Dziękuję za to, że jesteście. Ja to muszę się dobrać moje pranie. Właśnie. Dobrze, co przypomniałem pranko i do fajniej, fajnej dziewczyny. Może będzie, może nie. Zobaczymy. W każdym razie yy, robi się już bardzo, bardzo ciemno. Ja chyba pójdę do ośrodka wypić sobie jakąś herbatę albo może coś jakiegoś słodkiego, bo muszę wam powiedzieć, że mało piję, znaczy piwska. O kurde, ale mi nie to też na nad głową znowu. Yy, w zasadzie w ogóle żadnego alkoholu, kupiłem sobie sześciopak piwa, jak tu przyjechałem i sześciopak leży, więc chyba go wezmę na następną część mojej podróży. O której dowiecie się? w następnym nie, to nie, bo to będzie o tym w następnym nie, bo to już będzie chyba pięćsetny podcast, to będziemy mieć jakiegoś gościa specjalnego, którego sobie tutaj sprowadzimy, wiem, że on tu gdzieś jest tak zatem dziękuję wam za to spotkanie piosenka dzisiaj, czy nie? No zobaczymy jak to jest czasem, jak się zmieścimy i żegnam was bardzo wylewnie pięknie, żegna was Indiana Jones, bo on też tak skałkował na kajakach i na różnych innych rzeczach, więc Czuję się bardzo, bardzo dowartościowany i dumny z siebie, że potrafiłem przemóc moje lęki. Tak, pozdrowienia dla Marlenki, czyli dla mojej mamusi, która pewnie tego nigdy nie posłucha, ale lęki Marlenki też czasem, czasem trzeba zwalczać. Ehm, no dobrze, do usłyszenia i zapraszam na następny podcast. Nie tylko dla orów. No solo para aguías. Tak to jest po hiszpańsku. O revoir. Bezkompromisowy, nieprzewidywalny, nieobliczalny, oryginalny, czyli po prostu Filip Dawidziński. Co tydzień, co wtorek. Co jeszcze Filip mógłby dla Was zrobić? Podcast nie tylko dla orów. Podejdź bliżej. Zapraszamy na następny odcinek, w którym Filip opowiadać będzie między innymi o. Są też takie małe byki. Ym, są walki karzełków tak wam powiem. E, karzełkowie albo karzełcy, jak to się mówi. E, tak dla zabawy, bo to jest... Ludzie na trybunach raczej mają fan, śpiewają, tańczą, klaskają. Klaszczą czy klaskają, nieważne. I też widziałem takich e, właśnie trzech, czterech każełków, którzy, którzy walczą z takimi małymi bykami. Wiadomo, że oni tymi malutkimi nóżkami przebierają. Śmiesznie to wygląda. Niesamowicie. Noche cualquiera mi puerta llamó la fortuna Y una noche cualquiera es normal que yo estuviera allí Me dejó en la ventana un mensaje escrito con lluvia Esta noche ha venido y no estabas lo siento por ti De si. Yo que siempre fui un desafinado me las ropas Seguiré mi camino con calma seré un tipo gris Pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de voz y hoy me siento feliz en mi banda y en Yo en un charco que había en el suelo y se fue como un barco velero allá abajo corrieron de un golpe todos mis sueños la fortuna le da a cada hombre una oportunidad pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de amor